Jakiż to przedziwny typ zdrajcy z tego księdza Kordeckiego? Tak sprzyjaż Fedom, tak z nimi kolaboruje, że aż nie wpuszcza ich na Jasną Górę i zmusza do stromotnego odwrotu. Starając się maksymalnie pomniejszyć znaczenie obrony Jasnej Góry, wręcz zanegować jej jakiekolwiek znaczenie militarne, Leżeński pisał, obronę Jasnej Góry ledwo dostrzeżono w najbliższej okolicy. Dowody na to przytacza wybitny historyk Adam Kersten. Mimo że z wojny polsko-szwedzkiej zachowały się w archiwach i bibliotekach dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dokumentów, to według jego badań prawie w żadnym z nich nie wspomina się o oblężeniu Jasnej Góry i o cudownym wpływie jej obrony na cały kraj. Ponadto w żadnym z uniwersałów czy listów królewskich nie ma wzmianki o obronie klasztoru. Także w innych dokumentach z 1655 roku, nie podjęto też tej, ponoć tak ważnej dla Rzeczypospolitej sprawy. Stwierdzenia Leżyńskiego wyraźnie przeinaczają obraz reakcji różnych środowisk w Polsce na obronę klasztoru, przedstawiony w tekstach Kerstena, w paru sprawach świadomie go zafałszowując. Podczas gdy Leżyński twierdzi, że według badań Kerstena prawie w żadnym z dokumentów, nie wspomina się o oblężeniu Jasnej Góry, Kersten wyliczył szereg takich dokumentów, pisząc w książce pierwszy opis Jasnej Góry w 1655 roku Warszawa 1959, strony 214 do 215 m.in. O podejmującym potrzebę sukursu dla Jasnej Góry liście Jerzego Lubomirskiego czy opietnującym szwedzki najazd na Jasną Górę Uniwersał Hedmanów Polskich w Sokalu z 16 grudnia 1655 roku. Trudno uznać za mało znaczące podjęcie sprawy oblężenia klasztoru w Jasnej Górze w tej wagi dokumentach. Co uniwersał Hedmanów z Sokala czy list Jerzego Lubomirskiego, już wtedy jednej z najbardziej znaczących postaci Rzeczypospolitej, od 1650 roku Marszałka Wielkiego Koronnego. Kersten przypomniał również, iż do oblężenia Jasnej Góry nawiązywały ważne listy sekretarza królowej Piotra des Noyers. Wbrew fałszom Leżyńskiego głoszącym z całą hucpą, że w żadnym liście królewskim nie pisano o obronie klasztoru na Jasnej Górze są według Kerstena, przynajmniej dwa listy króla Jana Kazimierza w tej sprawie oraz list królowej Marii Ludwiki. Wszystko to obala zafałszowania Leżyńskiego próbującego przedstawić obronę Jasnej Góry jako coś bardzo mało istotnego. Sądząc po ogromnej bucie, z jaką marksista Nitecki i mason Leżeński próbowali ściągnąć bohaterskiego przeora z piedestału i okrzyknąć go zdrajcą, można by sądzić, że obaj domorośli historycy cudem odkryli jakieś rewelacyjne dokumenty, które odsłaniają prawdę nieznaną dotąd dla historyków. Otóż nie ma o tym w ogóle mowy. Obaj panowie jako jedyny, za to koronny dowód zdrady księdza Kordeckiego przywołują dobrze znane dawnym historykom list przeora Jasnej Góry do szwedzkiego generała Mullera z 21 listopada 1655 roku, formalnie godzący się na poddanie zwierzchnictwu Karola Gustawa Kubala. Na którym oparł Sienkiewicz swój opis Jasnej Góry, pisał w wojnie szwedzkiej Lwów 1913, iż list ten był wyłącznie jednym ze środków rozpaczliwych działań księdza Kordeckiego dla zapobieżenia wejściu wojsk szwedzkich za mury Jasnej Góry. Według Kubali, to były środki obronne. Bronił się armatami i takimi listami, wzywając równocześnie jasnogórców do walki za wiarę i ojczyznę i prawowiernego króla. Nawet bardzo, ale to bardzo skłonny do odbrązowiania historii profesor Adam Kersten przyznawał w swym biobramie księdza Kordeckiego, iż polityka Kordeckiego konsekwentnie zdążała do tego, by ochronić jasną górę przed wprowadzeniem obcej załogi. Zapobiec temu miało złożenie aktu i otrzymanie w zamian listu bezpieczeństwa Salwa Guardia. Jednocześnie Kordecki szukał pomocy dla klasztoru u króla Jana Kazimierza i polskich dowódców wojskowych. Po podejściu wojsk szwedzkich pod Jasną Górę Kordecki, jak i większość zgromadzenia, zdecydował się na zbrojne przeciwstawienie się próbom wprowadzenia załogi szwedzkiej. Podczas oblężenia klasztoru 18 listopada do 26 grudnia, użył wszelkich sposobów. Od wierno poddańczych w tonie listów do króla szwedzkiego Karola Gustawa, uprzejmych pism do dowódców szwedzkich oraz sojusznika szwedzkiego Hieronima Radziejowskiego, poprzez przeciąganie pertraktacji, aż po zbrojny opór, aby nie dopuścić obcej załogi w mury klasztoru. Czy ktoś uzna, że ksiądz Kordecki miał lepszy wybór w sytuacji, gdy prawie nikt nie walczył w Polsce przeciw Szwedom? Przypomnijmy, że w czasie wysłania przez księdza Kordeckiego tego listu do generał Emlera 21 listopada 1655 roku przeważająca część Polski znajdowała się pod kontrolą Karola Gustawa. Jego zwierzchność uznała wówczas większość polskiej szlachty między innymi Jan Sobieski, magnatów, wojska. W sytuacji, gdy nawet Stefan Czarnecki rozważał, po kapitulacji Krakowa, możliwość przejścia pod rozkazy Karola Gustawa. Czy mądrzej byłoby, gdyby zamiast pertraktować ze Szwedami i przeciągać negocjacje, cierpko przeciąć z nimi od razu wszelkie rozmowy, dumnie deklarując, przyjanie Kazimierzu stoi mi stać będziemy. W sytuacji, gdy sam król Jan Kazimierz uciekł za granicę, gdy w rękach Szwedów były Warszawa, Kraków i ogromna część pozostałej Polski. Dążąc do jak najskuteczniejszego zrealizowania swego głównego zadania ochroniania klasztoru przed wejściem Szwedów ksiądz Kordecki walczył i prowadził układy, umacniał obronę klasztoru i zwodził Szwedów obietnicami ustępstw w układach. Starając się wciąż o ociąganie sprawy z nadzieją, że sama zimowa pora osłabi nieprzyjaciela, albo też nadejdzie pomoc od króla Jana Kazimierza. I wspaniale, ogromnie skutecznie, wykonał swój cel, broniąc klasztoru i dając znakomity przykład dla innych. Przyznawali to i przyznają najgłośniejsi historycy polscy od tak sceptycznego skądinąd Michała Bobrzyńskiego i Władysława Konopczyńskiego, po współczesnych profesorów. Józefa Andrzeja Gierowskiego i Władysława Czaplińskiego. Ba, obcy historycy jak choćby głośny szwedzki historyk Theodor Westrin Westrin, widzący w księdzu kordeckim prawdziwy symbol gorącej wiary, praktycznej siły w działaniu i męstwa. Nawet obcy historycy potrafią dostrzec wielkość księdza kordeckiego, którą próbują podważyć mali polscy ludzie. Marksista Piotr Nitecki i Mason Cezary Leżeński, domorośli historycy amatorzy bezkarnie buszujący w narodowej przeszłości. Szokująca jest wprost ignorancja tych odkrywców nowych praw to polskich wielkich. Na przykład Cezary Leżeński, pisząc o czasach Jana Kazimierza, pomylił datę Rokoszu Lubomirskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń niepoki tylko. O 10 lat. Bagatelka. Dlaczego tacy żałośni i ignoranci zabierają głos, i to z tak wielką hucpą w sprawach, o których nie mają większego pojęcia, za to z jedną wyraźną tendencją, aby zniszczyć najcenniejsze polskie tradycje? Dlaczego można bezkarnie upowszechniać najprzeróżniejsze oszczercze hipotezy próbujące zohydzić pamięć największych polskich patriotów? Dlaczego na tego typu praktyki nie reagują czołowi polscy historycy? Dlaczego nie protestują przeciwko zniesławiającym narodowe dzieje kłamstwom takie gremia, jak władze Polskiego Towarzystwa Historycznego czy Towarzystwa Miłośników Historii? Fałsze i manipulacje Garlickiego w kontekście oszczerczych ataków na wybitne postaci kościoła katolickiego w Polsce, a zarazem wybitnych polskich patriotów trudno nie wymienić podręcznika profesora Andrzeja Garlickiego. Po raz trzeci już dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pisałem już na łamach naszej Polski o jednym podręczniku tegoż autora, obejmującym okres od 1939 roku i zawierającym swoiste kłamstwo oświęcimski autor, pisząc o mordowaniu w Oświęcimiu Żydów i Cyganów, zapomniał w ogóle wymienić Polaków wśród mordowanych ofiar Oświęcimia. Skrajne przekłamania tegoż podręcznika zostały napietnowane w interpelacji poselskiej pani poseł Krasickiej Dumki. Tym razem chodzi jednak o podręcznik szkolny Garlickiego dla liceów ogólnokształcących, odnoszący się do wcześniejszego okresu Historia 1815-1939, wydanym w Warszawie w 1998 roku. W podręczniku Tymasz roi się od skrajnie tendencyjnych uwag na temat kościoła katolickiego w Polsce, zgodnie zresztą z bardzo konsekwentną linią tego starego, partyjnego historyka. Przypomnę, że już w 1963 roku Garlicki wsławił się tekstem na łamach polityki, w którym szczególnie mocno alarmował wszystkich stróży komunistycznych idei przed tym, co się dzieje w tysiącach kościelnych punktów katechetycznych.